Dzień dobry. Agnieszka Wesołowska, Piotr Czublumy i Tomasz Jeleński w trochę rozszerzonym gronie o ubezpieczeniach jak co tydzień, a dziś m.in. o raporcie finansowo-statystycznym po pierwszym kwartale tego roku, o nowym, prawie nowym prezesie PKO SA i o tym, że pośrednik musi zwrócić część prowizji, jeżeli nie została wykonana umowa agencyjna, a na początek skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Be aware, before. Be smart. Be prepared. Be safe. Be insured. Gorące tematy ciekawi goście odmienne punkty widzenia. Be insured przedstawia pierwszy cykl podcastów skierowanych do branży ubezpieczeniowej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił wyniki finansowe branży ubezpieczeniowej po pierwszym kwartale 2017 roku. Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń wzrósł do poziomu 1,2 miliarda złotych. Rada Nadzorcza Banku PKO podała, że Michał Grupiński zostanie prezesem spółki po otrzymaniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tego czasu będzie pełnił funkcję wiceprezesa banku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Zakład Ubezpieczeń może domagać się od pośrednika ubezpieczeniowego zwrotu prowizji za częściowe niewykonanie umowy agencyjnej. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Matusiewicza na prezesa obu spółek unika. Spółka WDB Healthcare należąca do grupy kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi otrzymała status Lloyd's Coverholder. Podczas 43 posiedzenia Sejmu została przyjęta nowelizacja ustawy o obligacjach. Zakłada ona możliwość zaliczenia emisji obligacji do funduszy własnych zakładów ubezpieczeń. Zaczynamy od raportu, raportu, który mówi, że wzrosły składki ubezpieczeniowe, wzrosły zysk firm. Właściwie wszystko wzrosło. Wszystko wzrosło, tak stwierdził raport Komisji Nadzoru Finansowego. To chyba oczywiste, oczywistość, wiemy o tym bez tego raportu. Coś ciekawego Pan więcej zauważył poza tymi cyferkami magicznymi? No, tak naprawdę to tutaj dość ciekawą informacją jest pewna... Po, pozytywna tendencja, jeśli idzie o ubezpieczenia na życie, dlatego, że one są, czy też były przez ostatnich kilka lat w, w odwrocie, jeśli można by było tak powiedzieć. E, natomiast tutaj już widać ewidentnie, że te, te, te cyfry pokazują, że też rynek ubezpieczeń życiowych się e, jakby wrócił do takiego, e, do takiej, na taką ścieżkę wzrostu, jeśli możemy tak powiedzieć. E, tutaj e, Powód, dla którego to, to, to, to się dzieje, no, pewnie trochę inne podejście do oferty produktów, które mają dzisiaj zakłady ubezpieczeń. Też ostatnie informacje finansowe, też ten raport pokazuje, że dość niepopularne swego czasu ubezpieczenia inwestycyjne, tak niefortunnie nazywane polisem lokatami. Sprzedają się też coraz lepiej, co w sumie dobrze, bo to jest dobrze sprzedany produkt, tego typu jest to, nie jest, to nie jest, jak to niektórzy nazywają, toksyczny produkt, tylko to jest alternatywa dzisiaj dla niskich lokat bankowych, dla słabych inwestycji na giełdzie i tego typu ubezpieczenie absolutnie może dać klientowi zyski znacznie wyższe niż te, które może osiągnąć na przykład z lokaty bankowej, o ile jest to produkt dobrze sprzedany. Tutaj trochę jak z gaśnicą w samochodzie, która rzadko jest wykorzystywana, oby nie musiała być, ale lepiej mieć i sprawną gaśnicę. Zgadza się, zgadza się. Z takich myślę ciekawych rzeczy, no to oczywiście widać ewidentnie, że zmiany cen na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych też wpływają na wynik tych firm, które oferują właśnie ubezpieczenia majątkowe. Tam jest dość duży wzrost Składki przypisanej, to jest taka kategoria, która mówi o tym bo o tym po prostu ile pieniędzy w danym okresie zgromadzili ubezpieczyciele w, ze składek pobranych od klientów i tutaj ten wzrost jest bardzo duży na poziomie prawie 30% i tutaj bez wątpienia wpływ na taką zmianę miały rosnące ceny POLIS OC komunikacyjnego. I przechodzimy do kolejnej sprawy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pośrednik musi zwrócić część swojej prowizji, kiedy nie zostanie wykonana umowa agencyjna. Czy to jest, tak sobie zastanawiam, czy to jest, bo dla klienta może to jest i bez znaczenia, ale czy to jest uczciwe wobec tego, który sprzedaje takie ubezpieczenie i nie z jego winy takie ubezpieczenie po prostu nie zostaje do końca. No, zrealizowane. No tak, tutaj trochę pytanie, kto ponosi tak na koniec nieodpowiedzialność za dokonaną sprzedaż, tak, za zawarcie takiej umowy, na przykład umowy ubezpieczenia, bo pamiętajmy, ten wyrok dotyczy nie tylko pośredników ubezpieczeniowych, mimo że akurat tutaj chodziło o ubezpieczenie, ale właściwie o każdego pośrednika, który, który gromadzi jakieś, jakieś sprzeda jakieś produkty na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Pani zdaniem to fer żeby człowiek, który się napracował, sprzedał polisę i nic z jego winy ta polisa po prostu nie została tak naprawdę zrealizowana. Agent ubezpieczeniowy, który odpowiednio wykonał swoje obowiązki, czyli za jego pośrednictwem została zawarta umowa ubezpieczenia, istotnie nie powinien odpowiadać za to, że po jakimś czasie klient mówiąc kolokwialnie rozmyśli się i umowę będzie chciał rozwiązać przed terminem, gdyż tak naprawdę nie ma realnie na to wpływu. Agent jest wynagradzany za Dobrze wykonaną pracę, jest przedsiębiorcą, który musi odpowiadać w stosunku do swojego zleceniodawcy, jakim jest zakład ubezpieczeń, musi odpowiednio wykonać warunki umowy agencyjnej i nie powinien odpowiadać tak naprawdę za decyzje, późniejsze decyzje no, klienta. Chyba, chyba, że oczywiście prowizja, którą dostanie agent, będzie naliczona no, za dłuższy okres. Na przykład, tak, jeśli prowizję. Musi prowizja... się z prowizji hmm. rozliczyć, ale I to wszystko zależy, oczywiście, wszystko zależy oczywiście od umowy. Dokładnie tak. Kolejny temat. Nowy, prawie nowy prezes PKSA Michał Krupiński. No nowy, nie, jeszcze nie do końca, ale myślę, że to jest tylko formalność, żeby KMF no tak, zatwierdził. Znaczy, tematy kadrowe co chwilę wracają w, w naszych rozmowach yy, i, i tym razem po raz kolejny osoba związana z PZU. Yy, no, Michał, pan, pan, pan prezes Michał Krupiński, yy, no, póki co chyba dał się poznać z, z dość dobrej strony, jeśli idzie o chociażby w kiedy pełnił tam funkcję za, za, zarządu. Yy, z tego, co wiemy, to jest to osoba z doświadczeniem głównie bankowym, a mniej ubezpieczeniowym, więc ja zakładam, że skoro trafił do banku, głównego banku w Polsce, jednego z większych banków w Polsce, no to właściwie chyba dobrze. Yy, to jest osoba, która ma doświadczenie w tej branży, która miejmy nadzieję będzie w właściwy sposób zarządzała, jakby nie, nie patrzeć jedną z większych instytucji finansowych w naszym kraju. Nie. Teraz nieco e, smutna rzecz, e, pewien dżentelmen uległ poważnemu wypadkowi, został spariżowany, właściwie nie ma z nim większego kontaktu, e, o tyle smutne, że w tej rodzinie jest dwóch e, małych chłopców i Sąd Najwyższy uznał, że w takim przypadku e, osoby najbliższe mogą wystąpić z roszczeniem, o zadośćuczynienie, bo do mhm. tej pory było to możliwe wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego tak. w, w konkretnej sytuacji, w konkretnym wypadku. Mhm. To chyba dobra decyzja sądu. Decyzja jest na pewno dobra, bo, bo tutaj bez wątpienia yy, z chwilą, kiedy, zwłaszcza jeśli ta osoba, tutaj nie znam dokładnie szczegółów sprawy, ale jeśli ta osoba była tak zwanym jedynym żywicielem rodziny, no to yy, jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego ktoś taki przestaje zarabiać, ma, miał do tej pory na utrzymaniu czteroosobową rodzinę, to bez wątpienia jakieś środki z tego tytułu powinny być zabezpieczone na chociażby wykształcenie dzieci, na w ogóle utrzymanie rodziny. Tutaj jest dość ciekawy inny wątek i warto byśmy sobie uświadomić, że w przypadku takich ubezpieczeń jako te komunikacyjne, to świadczenia wypłacane jakby nie biorą się znikąd, tak? To nie są jakieś niezwyczajne środki, które zakład ubezpieczeń wyjmuje z jakiegoś tam nie wiem, budżetu i X tylko po prostu tego typu ubezpieczenia to są ubezpieczenia, które, które pochodzą wprost tak jak większość ale to jest to szczególnie widoczne, z naszych składek każdy kierowca, który ma samochód ubezpieczony kupił oce komunikacyjne, z jego składek są potem wypłacane świadczenia. I to jest trochę pytanie czy na przykład w takim wypadku zasądzenie przez sąd kwoty rzędu, nie wiem, 600 tysięcy złotych, 800 tysięcy złotych, 2 miliony, może 5, jest zasadne czy nie, bo to na koniec dnia, no te, te kwoty ktoś będzie musiał pokryć. Tak? Tutaj bez wątpienia wracamy do dyskusji, która już się toczy od dawna na rynku w naszym kraju. Czy nie warto byłoby w jakiś sposób usystematyzować właśnie wypłat z tytułu zadośćuczynieni różnego rodzaju, również w takich przypadkach, po to, żeby i sami poszkodowani, ale też Zakład Ubezpieczeń wiedzieli, okay, jakiego rodzaju świadczenie powinno być wypłacane w razie właśnie śmierci, czy też tutaj paraliżu takiej osoby. Teraz troszkę sprawa taka bardziej przyziemna. Jeździ Pan pewno, Pani też, pewno jeździcie Państwo takimi drogami, które są częściowo zrobione, odbiór został dokonany, ale jakoś tak częściowo. To jest taka polska specjalność i zdarza się na przykład, że potem po takiej przejażdżce znajdujemy kawałki asfaltu, mamy porysowaną karoserię, prawda? To, to się dość często zdarza. Tak, zdarza się. No właśnie, i zdarzyło się też pewnemu motocykliście na Pomorzu, który miał to nieszczęście, że najechał na Kołpak, który znalazł się na takiej drodze, w się wywrócił z tym motocyklem, motor się nieco uległ pewnemu uszkodzeniu i zarządca drogi tłumaczył się w dość dziwny, na inny sposób, że ten Kołpak, a może przywiało, a może ktoś go przed chwilą zgubił, on za to nie odpowiada. No i tutaj sąd, na razie sąd rejonowy w Gdyni, nie wiem, nie wiem, wie, zobaczymy, co będzie po tym, czy się stan odwołają decyzji tego sądu, uznał, że absolutnie za winę za uszkodzenia tego pojazdu ponosi zarządca drogi. Bo kołpak, skoro tam był, a byli robotnicy, to mogli go po prostu wziąć i sprzątnąć. To chyba dobra wiadomość. W mojej ocenie dobra, bo zarządca drogi odpowiada za jej stan bez względu na to, czy, czy jest to dziura w drodze, czy jest tam coś się znajduje, co zagraża bezpieczeństwu. I oprócz te, tego wyroku nie znam, natomiast przypominam sobie, całkiem niedawno chyba wyrok taki, w którym starsza pani bądź pan wpadł w dziurę w chodniku. I też była bardzo podobna sytuacja, gdzie część chodnika była remontowana, był nieodpowiednio zabezpieczony. Bodajże był to jak zmierzch i, i po prostu ta starsza osoba tego nie zauważyła i faktycznie też tam poniosła, tutaj mamy jakąś szkodę majątkową z tego, co... Co Pan mówi, tam była szkoda na osobie, ale tak naprawdę też ten zarządca, tam chodnika tutaj drogi ponosi odpowiedzialność. I z tego, co sobie dobrze przypominam, to już sądy obu instancji uznały, że jak najbardziej taki, taki zarządca drogi, taką, znaczy odpowiedzialność ponosi. No, skoro nią zarządza, to powinien ponosi odpowiedzialność. Zgadza się tutaj też pewnie można byłoby spojrzeć na to inaczej, gdyby rzeczywiście na przykład ten kołpak. W trakcie jazdy wypadł z jakiegoś samochodu, tak? Jechał sobie samochód przed tym motocyklistą, Muszę. tak, zgubił taki kołpak, on leżał sobie na drodze i nagle wpadł na ten, ten kołpak kierujący motorem i uległ wypadkowi, to w takim wypadku oczywiście odpowiedzialność to będzie odpowiedzialność cywilna, kierującego tym pojazdem, z którego urwał się kołpak, tak, a nie zarządcy drogi. No bo tutaj rzeczywiście ta, ta, ta, ta, to następstwo zdarzeń i ten związek między. Między tym, że kołpak został, jakby urwał się, czy odpadł od, od koła, tak, a wypadkiem jest, jest oczywisty, tutaj trudno byłoby mówić o odpowiedzialności zarządcy drugi. Ale w sytuacji, w której mamy jakąś słynie, służbę serwisową na drodze, która widzi ewidentnie, leży na drodze jak, jakiś przedmiot, czy to będzie kołpak, gałąź, cokolwiek, i nikt nie robi nic z tym, żeby to usunąć, no tutaj bez dwóch zdań odpowiedzialność zarządcy, zarządcy drogi jest dość oczywista. I kończymy tym optymistycznym akcentem nie, mając nadzieję, że za tydzień dowiemy się na przykład czegoś pozytywnego o obniżce stawek na przykład na ubezpieczenia samochodowe. Na to, do usłyszenia. Na co Cię Do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal binshort.pl.